Jest sobota, 23 marca 2024 roku. Słuchacie właśnie 491 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami wyobcowany Szymas, Szymon Cieśliński. To ja. Witam Was i zapraszam na omówienie filmu Nie ocali cię nikt z 2023 roku. No one will save you. To horror science fiction, dostępny na platformie Disney+. Plus. Jest to drugi film w reżyserskiej karierze Briana Duffilda. A Dafield to oczywiście scenarzysta opiekunki z Samarą Weaving, współscenarzysta Głębi Strachu, Zbuntowanej czy Miłości i Potworów, który omawiałem w 354. nawiedzonym podcaście i który to film chwaliłem wtedy całkiem mocno. Główną bohaterką, nie ocali cię nikt, jest Bryn Adams. Dwudziestoparoletnia dziewczyna, która prowadzi na pierwszy rzut oka sierankowe życie. Ma piękny dom, na co dzień szyje sukienki, buduje miniaturowe miasteczko, ćwiczy kroki tańca, ale jest też potwornie samotna. Pewnego dnia, właściwie pewnej nocy, budzi ją hałas dochodzący z wnętrza domu, wciąż rozespana i taka niezbyt przytomna jeszcze wstaje, postanawia sprawdzić źródło tego hałasu i odkrywa wówczas, że w jej domu znajduje się prawdopodobnie pozaziemska istota. W roli głównej zobaczymy Caitlin Dever jako Bryn Adams. Caitlin Dever, rocznik 96, a więc... 28 lat. Już blisko 40 ról na koncie. Sporo mniejszych, ale w tym też większe w Szkole Melanżu przechowali numer 12 czy w Rozalinie. Ja nie widziałem żadnego z tych filmów, więc nie ocali cię nikt. Był moim pierwszym kontaktem z Caitlin Dever i raczej nie ostatnim bo aktorka absolutnie dowiozła. Tutaj występują też inni bohaterowie w tym filmie, ale to na barkach dever opiera się cały film i to z jej perspektywy obserwujemy inwazję obcych. Pierwszy akt tego filmu jest bardzo efektywny jako horror. On zaczyna się tajemniczym ukazaniem tego codziennego życia Bryn. Do końca nie wiemy o co chodzi, tak? dlaczego jest taka wyobcowana, ale bardzo szybko wchodzimy, zapominamy o tym na moment i wchodzimy w horror i w home invasion. Jest to całkiem umiejętnie prowadzony horror, chociaż pospieszny, bo ten film szybko rzuca nas na głęboką wodę. Coś, co normalnie jest gdzieś ostatnim aktem, czyli ta konfrontacja z obcymi, tutaj jest aktem pierwszym. I Kosmici są nam ukazywani stopniowo. Coś lub ktoś początkowo chodzi po parterze i my widzimy Bryn, która wstaje gdzieś tam, wiecie, nie wiem, dziesiąta minuta filmu, no może troszkę później. Ona spogląda gdzieś tam w dół ze schodów z piętra i jedyne, co widzimy, kadr jest tak skonstruowany, że my widzimy jedynie jakiś fragment buta lub stopy i wiemy, że coś idzie jak gdyby za ścianką która jeszcze ma tam delikatne takie prześwity, więc my widzimy, że coś tam jest, ale nie wiemy do końca, co to jest. się to w ogóle nie wiemy, co to jest. Tak? Widzimy, że z postawy postury no mniej więcej człowieka, powiedzmy, gdzieś tam sobie chodzi. Jest ten fragment buta lub stopy, po chwili fragment głowy widzimy w innym ujęciu, potem trochę większą część ciała, ale pokazywaną w oddali, potem stopy już tak z bardzo bliska i design tych stóp to jest <śmiech> świetna rzecz, a potem zniekształcone odbicie w szybie i dopiero na koniec obcy jawi nam się w całej okazałości. I to jest nie wiem 30 minuta filmu mniej więcej, ale szybko okazuje się, że obcy mają różne formy. Więc przez resztę seansu też będziemy jeszcze kilkukrotnie odrobinę zaskakiwani. I ten design, jeżeli widzieliście zwiastuny, no to wiecie, że on nie jest szczególnie odkrywczy. Raczej czerpie bardzo mocno z dotychczasowych tropów popkulturowych, z wizerunków szaraczków w popkulturze, ale przy tym dokłada troszkę od siebie, troszkę modyfikuje troszkę dokłada to, co jest ciekawe, to fakt, iż kosmici są trochę jak zwierzęta, przynajmniej niektórzy z nich. Ja miałem takie straszne skojarzenia z kotami. Sam nie mam kota, no ale kojarzę te wszystkie filmiki o tym, jak wielka, puszysta kulka nagle potrafi się jak gdyby skurczyć i wejść w jakiś niewielki karton, doniczkę, fragment rury, coś takiego. I człowiek się zastanawia, jakim cudem ten kot się w tym zmieścił. No i kosmici też wydają się nie mieć typowego kośca i mają taką kompetencję, ci pierwsi przynajmniej, tak z tego pierwszego aktu, jakby ich ciała mogły się troszkę kurczyć lub wydłużać, także czasami są jakby trochę bardziej postawni, czasami trochę drobniejsi. To bardzo fajnie współgra z fabułą tego filmu, z tego, jaką funkcję ufoki, szaraczki tutaj pełnią. E, nie mogę powiedzieć za wiele na tym etapie, ale będzie strefa spoilerowa. Poza tym też, tak jak koty właśnie mam wrażenie, one trochę się bawią swoją zdobyczą, obserwują ją tak spokojnie, a gdy ta zniknie im z oczu, dopiero gdy właśnie stracą kontakt wzrokowy, no to wtedy za nią zaczynają podążać. Mają też coś w rodzaju pazurów, no to jest tylko ten pierwszy typ obcego. Potem mamy też inne, chociażby w Zwiastunie widzieliście ten dość przerażający koncept takiego pająkowato slendermanowego, slendermanowego czegoś. No więc design kosmitów nie jest taki całkowicie świeży, ale moim zdaniem jest naprawdę w porządku. I co istotne, kosmici nie są po prostu zabójcami z kosmosu. Są obcym, niezrozumiałym czymś, z jakąś swoją inteligencją i emocjonalnością. Mają swoje rytuały, swoje modus operandi, swoje technologie czy umiejętności i film powoli eksploruje różne aspekty jestestwa kosmitów, ale też nie wykłada nam jakiejś wiecie, spójnej wizji nie ma jakiegoś, nie wiem, pana ekspozycji, który nagle nam powie, że to są, wiecie, ufoki z Planety X, które przybyły tutaj w takim i takim celu i żeby je zniszczyć, to coś tam, coś tam, nie? W ogóle nie ma tego wątku tutaj nawet. Czegoś takiego nie oświadczymy i bardzo dobrze. I ja też przypominam, że samo otwarcie filmu bardziej eksploruje prywatne życie bohaterki to nie jest przypadek, bo ono jest bardzo istotne. Ten film też opowiada o dramacie jednostki i to tytułowe nie ocalicie nikt, nie odwołuje się tylko czy może nawet nie odwołuje się głównie do inwazji obcych a do tego kim Bryn jest w miasteczku a jest persona non grata my długo nie znamy przyczyn takiego stanu rzeczy ale widzimy, że okoliczni mieszkańcy na nią nie przepadają, nikt z nią nie rozmawia, kurier przykładowo przywozi zaadresowaną do niej przesyłkę i gdy myśli, że nikt go nie widzi, no to celowo nią rzuca, tak, no ryzykując, że zawartość przesyłki się uszkodzi, inna postać pluje naszej bohaterce prosto w twarz, no jest bardzo nieprzyjemnie, tak, to, to nie jest po prostu bycie wyobcowanym na zasadzie introwertykiem, tylko ona jest rzeczywiście tam nielubiana i to jeszcze mm, w kontraście z tym jej pozornie sierankowym życiem, nie? Tak trochę eksploduje w którymś momencie nam w twarz, nam widzą w tym filmie, bo Bryn ma piękny dom, ma piękną działkę z jeziorem i molo, wiecie, no takie miejsce wymarzone, no, każdy by chciał mieć posiadać właśnie e, taką działeczkę z domkiem w pięknej okolicy, też raczej nie brakuje jej pieniędzy, żyje trochę w takiej bańce kapsule czasu, w takim domu swojej własnej matki. Chodzi mi o to, że jej matka tam tworzyła też te miniatury, była szwaczką i teraz Brenda rabia szyciem, ma miniatury budynków, które tworzą niemalże całe miasteczko. Na strychu ma dosłownie kapsułę czasu, jakieś rzeczy ze swojego dzieciństwa, ale też jej pokój wygląda trochę jak pokój no, dojrzalszej, ale jeszcze no, nastolatki. Można w ogóle trochę zgłupieć w którymś momencie i zastanawiać się, czy akcja nie toczy się czasem w jakichś latach nie wiem, 50 60 Ona też się ubiera właśnie w takie trochę sukienki jakby z poprzedniej epoki, ale no nie, ten film rozgrywa się współcześnie. Mamy też elementy bardzo współczesne, jak tych kurierów wspomnianych, czy płaskie telewizory, ale wracając do tej sielankowości, bo to jest najważniejsze, niby to jest taka utopia, ale my wiemy, że tak naprawdę to jest piekło na ziemi, bo Byryn jest sama jak palec, a to jej życie jest w pewien sposób sztuczny udawany i wtedy wjeżdża kosmiczna Home Invasion. Bohaterka sama, całkowicie sama musi poradzić sobie z przybyszem z kosmosu, a zostało to pokazane całkiem sprawnie, tak? Ciekawie, efektownie, dość wiarygodnie, pozornie dziwne sceny, bo pojedyncze takie Trochę dziwne elementy tutaj są, ale one zyskują sens, gdy wszystkie elementy układanki zostaną już odsłonięte. Tak? W finale wszystko mi się całkiem ładnie e, zespoiło, tak jak ja się lubię czepiać, tak? niespójności, e, dziur głupot. Tak tutaj ja to wszystko kupuję. Przez cały sens w ogóle czułem troszkę, że scenariusz stara się unikać wpadek, nie? że w tych momentach, w którym ja jako widz mogłem się przyczepić na no to, że scenariusz trochę to przewiduje. I z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia też w ostatnim roku, w 2023, przy martwym źle Likronina. O ile to był ostatni rok, bo już mi się trochę czasu przestrzeni zlewa. Tam też scenariusz wyprzedzał potencjalne zarzuty widza. O tym Michał Jakowicz sporo opowiadał w naszej rozmowie w podcaście. I martwe zło. Chyba robiło to odrobinę sprawniej, ale też bardziej wprost, bardziej nachalnie. A nie ocalić, nikt postępuje trochę ryzykowniej, trochę mniej sprawnie, ale za to bardziej subtelnie, nie? No to tak wszystko ma swoje wady i zalety. Każdy medal ma dwie strony. Nie to całkiem nie siadło. I wspomniałem o tym, że ciężar całego filmu leży na głównej bohaterce i że to z jej perspektywy poznajemy historię. Ale tutaj muszę dodać jedną mega istotną rzecz. W tym filmie nie uświadczymy dialogów. Dlatego ten ciężar tego filmu spoczywający na bohaterce jest o wiele cięższy niż w przypadku wielu innych produkcji. Nie uświadczymy dialogów, powtórzę to, żeby dotarło. I ten brak dialogów zasługuje na uznanie nie tylko jako pewien powiew świeżości. Ostatnio po premierze drugiej części Dune, tam reżyser wspominał właśnie, że celowo ograniczał dialogi, no bo to ma być widowisko filmowe, wizualne. tak? My nie mamy mieć tysięcy linijek dialogowych, tylko bardziej skupić się na tym, co widzimy. I tutaj też twórcy nie ocalić się nikt, skupiają się na tej narracji wizualnej mocno. Oni od początku wabią nas tym sekretem z przeszłości bohaterki i tą tajemniczą inwazją, a przecież ograniczają ekspozycję do niemych scenek rodzajowych, nie? Nie ma tego wspomnianego naukowca pana ekspozycji przykładowo, a mimo to wszystko jest jasne i czytelne. Nie od razu, no bo mamy pewne sekrety budowane gdzieś tam przez cały film i niektóre karty zostaną odsłonięte dopiero pod koniec, blisko finału czy w samym finale, ale to wyzwanie, które sobie twórcy postawili, moim zdaniem kończy się sukcesem. tak? Brak mówionej ekspozycji w połączeniu z dobrą grą aktorską Caitlin Dever daje doskonały efekt. On pozwala skupić się na tym filmowym tu i teraz, na obserwowaniu inwazji i na też innym przeżywaniu trochę tego horroru, który się dzieje, a nie na analizowaniu tego, co kto powiedział i myślę, że przez dialogi ten konkretny film prędzej by stracił niż zyskał. Gdyby tutaj ludzie Dyskutowali o tym, co się dzieje, no to pewnie byśmy wpadli w jakiś kitch, camp, czy coś takiego. A tak udało się tego uniknąć. Przy czym oczywiście brak dialogów wymusza odrobinę teatralności w kilku momentach, no bo umówmy się. Home Invasion, Obca Istota i tak dalej, no na miejscu Bryn, głównej bohaterki, ja rzucałbym łaciną na lewo i prawo, tak? E, Okej, okay, no w momencie Home Invasion może jesteśmy cicho, chcąc, nie chcąc, żeby no, nie ściągnąć na siebie uwagi e, osoby, która nas e, napadła, ale poza tym ja bym tutaj gadał cały czas do siebie. nie <ślad> ja bym na głos to wszystko analizował i tak dalej. A bohaterka tego nie robi. Ona i przed inwazją tak, pracuje, sprząta, gotuje, czyluje i potem walczy tak, we względnej ciszy. Oczywiście krzyczy z przerażenia, gdy jest przerażona, płacze w momencie załamania nerwowego dalej, ale poza tym nie wygłasza żadnych zdań. I to rodzi poczucie pewnej teatralności, ale Imo dalej działa na plus i pasuje do tej konkretnie kreacji, do tej postaci, no Jak obejrzycie film, no to myślę, że zrozumiecie, o czym mówię. On jest zresztą, mimo tego braku dialogów, ten film całkiem sprawnie udźwiękowiony. Ciekawie wypada ukazanie języka kosmitów, którzy posługują się no, obcymi dźwiękami, też takim trochę, nie wiem, jakimś klikaniem, trzaskami, nie wiem jak to opisać, no takimi specyficznymi dźwiękami i to jest spoko koncept, to gra w tym filmie, ale też doceniam całe pozostałe udźwiękowienie. tak? Udźwiękowienie starć, zniszczeń, kosmicznych spotków, świateł e, tych stanów emocjonalnych bohaterki, gdy ona właśnie nie wiem, jest wesoła i tam gra muzyka, ona tańczy, e, sobie, gotuje i tak dalej, ale też gdy płacze, krzyczy. E, to wszystko gra i też film raczej nie zagłusza na przykład efektów tych ze świata przedstawionego dźwiękowych tych atmosfer, nie zagłusza ich jakimś epickim soundtrackiem, jak to czasem w tego typu kinie bywa, a postawi wręcz w kilku momentach na ciszę lub prawie ciszę, dzięki czemu kilka scen naprawdę zyskuje, bo możemy skupić się właśnie na tym tu i teraz, tak? Wizualnym i dźwiękowym, ale nie sztucznie podbitym, tylko takim no tu i teraz w świecie przedstawionym też. Ja chwalę ten dźwięk, ale i wizualia są niezłe, bo akcja toczy się między innymi w tym doskonale urządzonym domu Byryn, doskonale urządzonym od strony scenograficznej. Kamera tam kilka razy pozwala sobie na taki szeroki kadr i widz może zrobić stop klatkę, tak ten film jest dostępny na Disney+, Plus, tak jak mówiłem, i można zrobić stop klatkę i docenić tę mnogość detali. Trafiamy też Poza tym domem tam jeszcze są te miniatury, na przykład to miniaturowe miasteczko, które też rzeczywiście zostało skonstruowane i ukazane kilka razy w kadrze, żeby się mogli docenić, ale trafimy też przykładowo do lasu, do lasu nocą, także gdzie będą unosiły się upiorne mgły i to jest troszkę może przegięte. Kojarzycie takie ujęcia z horrorów na pewno. Tutaj to jest, to jest epickie, ale gra w tym momencie to robi robotę, jest takie mistyczne, przesadzone, ale fajne. Trafimy też do miasta, gdzie pojawi się jeden naprawdę niesamowity kadr dodatkowo o ważnej wymowie symbolicznej. Więc scenografia jest dopracowana, a i reżyseria, i praca kamery to doskonałe rzemiosło, które tę scenografię wykorzystuje. I to też widać chociażby na przykładzie tego stopniowego ukazywania nam obcych. Niby oni wjeżdżają już na sam początek, widzimy ich w całej okazałości koło tej, nie wiem, właśnie 30 minuty, a film trwa troszkę ponad 90 minut bodajże. Ale no właśnie zanim dojdziemy jednak do tej pełnej okazałości, całej okazałości, no to mamy to wszystko stopniowane. I w ogóle czuć tutaj świadomość twórców, jakieś takie pogrywanie sobie z widzem momentami, z tym naszym strachem czy oczekiwaniami. Widzę tutaj sporo świadomych decyzji artystycznych. Zwróćcie uwagę w trakcie sensu, na przykład jak mocno zmienia się tonacja kolorystyczna i też praca kamery w finale tego filmu no bo też zmienia się trochę rzeczywistość tam <gryw> o czym więcej w strefie spoilerowej. No jest tutaj sporo takich widocznych, świadomych decyzji, ale żeby nie było tak słodko, mamy tutaj też sporo CGI i widziałem trochę głosów krytycznych w tym kontekście. Mnie przy takim domowym seansie na Disney Plus to absolutnie nie przeszkadzało. Były w trakcie seansu dwa króciutkie momenty. Takie naprawdę sekundowe momenty, gdzie pomyślałem sobie, iż aktorka w tym momencie udaje walkę czy ucieczkę z czymś doklejonym komputerowo, ale to nie wynika ze złej gry aktorskiej, a ze złych, znaczy źle nałożonych, tak takich sztucznie nałożonych efektów, i to były dwa takie momenty, dwa naprawdę króciutkie e, momenty, które nie wybijały mnie ogólnie. Tak? Nie miałem problemu z tym CGI ludzie narzekają że kosmici tutaj są właśnie sztuczni i mogli być bardziej przerażający. Jasne, mogli być bardziej przerażający, ale dałbym sobie rękę uciąć, że gdyby zobaczyli ci widzowie, którzy tak krytykują akurat ten wątek, coś takiego jak tutaj bohaterka w filmie, gdyby zobaczyli tych szaraczków w realu, to odszczekaliby swoje słowa szybciej niż Najman przegrywa walki w MMA no nie ma opcji, tak, żeby sobie psychicznie z czymś takim poradzili. To nie jest bardzo przerażające z tego względu, że my jesteśmy oswojeni z wizerunkiem szaraczków w popkulturze, tak. My ich już widzieliśmy w wielu innych filmach, więc ten konkretny koncept jest gdzieś tam nam znany, ale... No właśnie, ale to nadal są obcy, nie? W sensie, jak zawiesimy niewiarę i pomyślimy sobie, że bohaterka widzi coś takiego w swoim domu, to to jest mega przerażające. Kropka po prostu. I ja też widzę w tym designie pewną wizję artystyczną. Mówię o tym już chyba trzeci raz, taką <głynie> wizji artystycznej, bo ten design znowu współgra z fabułą. Yy, dlatego też my dość szybko widzimy ten pierwszy typ szaraczków w pełnej okazałości. I to nie mają być ksenomorfy. Ksenomorfy nie pasowałyby do tej fabuły. Tak, to musiałby być zupełnie inny film. A w Nie Ocali Cię Nikt ten design kosmitów jest moim zdaniem całkowicie akceptowalny. Oj, oj, oj. No dobrze. Eee, mówię oj, oj, oj, bo w sumie tak wszystko chwalę. Eee, mówię, że mamy klimatyczne sceny na początku, nie, że trochę tego horroru jest i on w miarę działa, że mamy dobre aktorstwo, że aktorka dowozi przez cały film, że mamy to odważne decyzje artystyczne i w pewnym sensie film przez duże F, który nie bawi się w mówioną ekspozycję, tylko rzeczywiście pokazuje nam eee, wszystko. Mamy te szaraczki, niby osadzone w znanych tropach, ale jednocześnie odświeżone, jakoś tam ukazane kompleksowo. To nie są po prostu zabójcze bloby, czy jakaś taka inna głupotka, a mamy jakiś taki element jakiejś społeczności, kosmitów z własnymi rytuałami, technologią. Takie ciekawe naprawdę rzeczy. I w gruncie rzeczy ja też w 24 godziny po seansie zaczynam coraz bardziej doceniać możliwe interpretacje tej fabuły. I więcej o tym w strefie spoilerowej muszę dzisiaj zrobić, bo inaczej nie zasnę. Ale jednak mam problem z tym filmem, bo on jest z kategorii film nie dla każdego. Nie? On absolutnie nie jest dla każdego i ciężko go tak polecać na lewo i prawo. Ja mam w ogóle wrażenie, że gdyby on leciał w kinach, to nie zdziwiłbym się, gdyby część osób wychodziła w trakcie drugiego aktu e, z seansu. Albo no, jak ludzie włączają to w domu na VOD, to też nie zdziwię się, jeżeli część osób na drugim akcie odpada, bo po tym intensywnym początku e, następuje pewien przestój i to nawet nie chodzi o to, że film staje się jakimś slow burnerem, że tam nic się nie dzieje, bo nadal dzieje się sporo, ale ten horror trochę się chowa, a pierwsze skrzypce zaczyna grać ten jeszcze na tym etapie nie do końca jasny dramat. Mamy kilka momentów, w których można się przyczepić tak tu i teraz, nie? Że w danym momencie tak się zastanawiam, ale czemu, tak? ale o co chodzi, tak? I. A ja, ja, nie? Co jest grane? Ale one zyskują głębszy sens lub uzasadnienie później, pod koniec sensu. Tutaj czuć też, że w tym drugim akcie, że Brian Dafield, reżyser i scenarzysta, pisał niektóre sceny pod symboliczne odczytanie filmu. Ja to osobiście doceniam, bo widzę to, czuję to i gra mi to po się w ogóle gra i hula, ale to czyni ten film trochę mniej przystępny. Poza tym ten brak dialogów też sprawia, że inaczej się to wszystko recypuje. Może to tylko ja, ale oglądałem kilka filmów w ostatnim czasie, też kilka horrorów. I przy części z nich reagowałem tak dosyć żywo emocjonalnie, a przy nieocalicie nikt nie wiem jak to ująć, tak ciszej, bardziej wewnętrznie właśnie nie reagowałem zbyt mocno fizycznie. O, właśnie emocjonalnie reagowałem, ale nie aż tak fizycznie, nie wiem, też nie skakałem w trakcie seansu, e, tam czułem draszczyk emocji w kilku scenach, tak czułem jakiś tam też strach i to był bardzo udany seans ogólnie, ale przeżywałem to w jakiś taki bardziej stłumiony sposób, tak jak stłumione jest życie bohaterki e, głównej i też e, w związku z tym nie wiem, jak to wszystko podsumować, bo to jest jeden z ciekawszych filmów z 2023 roku. Pewnie mógłbym mu dać bardzo wysoką ocenę. tak? Nawet i 9 na 10 mógłbym mu dać i to by była myślę całkiem sprawiedliwa ocena, biorąc pod uwagę wszystko, co powiedziałem w tym podcaście nawet, ale powiedziawszy to wszystko nie czuję zachwytu, a bardziej takie ciche uznanie i szacunek. Ja nie wiem, czy to ma sens, jak teraz tego słuchacie ale nie umiem tego inaczej ubrać w słowa. Jeżeli nadal nie czujecie się przekonani, to chyba nie będzie film dla was po prostu, ale jeżeli lubicie ufoki, lubicie szaraczki lub filmy o traumie, winie, żalu, tego jest tutaj dużo i to jest wtedy must watch. Tak? To jest film dla was. Czy wam się spodoba, czy nie, to jest kwestia drugorzędna, ale wtedy no, dajcie mu koniecznie szansę, nadróbcie go i podzielcie się wrażeniami, a ja teraz zapraszam tych, którzy film widzieli lub nie będą go oglądać i chcą po prostu poznać moją interpretację i szczegóły fabuły na strefę spoilerową, gdzie objaśnię jak widzę, jak odczytuję niejednoznaczny trochę finał i też powiem, co o nim mówi sam reżyser. Do usłyszenia za moment. Uwaga! Spoiler! Witam w strefie spoilerowej. Tradycyjnie przybliżę wam troszkę te główne rozwiązania fabularne na wypadek, gdybyście film widzieli dawno temu lub go nie widzieli, a chcieli po prostu o nim dalej posłuchać. Otóż Bryn, nasza główna bohaterka, jest wyobcowana i znienawidzona przez otoczenie, bo w dzieciństwie zabiła swoją najlepszą przyjaciółkę. Doszło do wypadku. Maud, bo tak się nazywała ta przyjaciółka, pchnęła Bryn w trakcie kłótni w lesie. Kłótni nastolatek, one tam mają nie wiem, 12 chyba i 14 lat i Bryn w złości chwyciła kamień i uderzyła nim małt w głowę. Przyjaciółka zmagła, a Bryn nie może się z tym pogodzić po dziś dzień i Zresztą nic w tym dziwnego, no przywaliła kamieniem najlepszej przyjaciółce i zabiła ją i dlatego też otoczenie za nią nie przepada. Dziewczyna ani nie wyjechała z tej okolicy, by po prostu zacząć nowe życie, ani nie pogodziła się ze stratą. To nie ma za bardzo sensu, no bo autentycznie wszyscy jej nienawidzą. Tak? Ona dostaje telefony z pogróżkami, których nawet nie odbiera. Ona jak dzwoni jej telefon, to podnosi słuchawkę, i od razu ją odkłada bo nie spodziewa się niczego dobrego, a dodatkowo też sama trochę jest w takiej mentalnej, emocjonalnej, intelektualnej pętli, bo wciąż pisze listy do zmarłej przyjaciółki, więc no ewidentnie Bryn potrzebuje terapii potrzebuje właśnie jakiegoś nowego początku, ale nie walczy o ten nowy początek. Nie leczy się, tylko żyje takim dziwnym życiem w domu odziedziczonym po e, zmarłej matce i też właśnie trochę zatrzymując ten taki vibe tego, jak to mieszkanie wyglądało dwadzieścia kilka lat wcześniej. Nie? Czy może nawet i pięćdziesiąt lat wcześniej, gdy jej matka tutaj żyła i mieszkała. I Bryn żyje tym swoim dziwnym, samotnym życiem i nagle następuje ta inwazja obcych. Ja doceniam fakt tego, jak Bryn załatwia pierwszego szaraczka, bo zabija go przypadkiem, ale jednocześnie niemalże tak samo, jak zabiła przed laty przyjaciółkę, co jest przerażające. Ją uderzyła kamieniem w głowę, w nerwach, w złości, bezmyślnie, a kosmicie wbija kawałek plastiku w czaszkę, tylko tym razem nawet nie robi tego sama. To nawet nie jest samoobrona do końca. Ona po prostu chwyta kawałek plastiku w ramach tej walki o własne życie, o przetrwanie, ale to kosmita przyciąga jej ciało do siebie i obraca nim siłą woli i de facto sam nadziewa się na ten plastik, czy też sam jej ciałem wbija go sobie w głowę i zabija się. I wiecie, to, to, to może brzmi absurdalnie, ale w filmie to generuje to szok. I to też generuje szok w bohaterce, na tyle ogromny, że ona nie próbuje wzywać pomocy czy uciec z domu w środku nocy, tylko przez resztę nocy po prostu siedzi pod ścianą w stanie otępienia, a rano nie pędzi do najbliższego sąsiada po pomoc, bo też nie ocali cię nikt. Ona wie, że ludzie w okolicy jej nienawidzą, tylko udaje się do miasteczka, tak? udaje się na komisariat, no bo dokąd ma się udać. Ale tam też spotyka, nie wiem, komendanta czy innego policjanta, który jest ojcem małd tej zamordowanej przez nią dziewczynki, i spotyka też jej matkę. Ta matka ją opluwa reszta obrzucają takimi neutralnymi pogardliwymi spojrzeniami więc Bryn się poddaje Tak wie, że pomocy raczej nie uzyska czy nadal powinna spróbować mimo wszystko tak? no, została napadnięta w środku nocy i dom jest zdemolowany i ona ma trupa, no kosmity, ale jednak trupa w domu ale ona się wtedy poddaje i postanawia wyjechać Niestety w autobusie, do którego wsiada, siedzi zainfekowany kurier, przejęty już przez kosmitów kontrolowany, który jakby ją atakuje, przez co Bryn no, ucieka z tego autobusu i de facto wraca do swojego domu. Ale zanim wrócimy do tego domu, jesteśmy w tym miasteczku i tam jest ta scena, gdzie Bryn szuka pomocy na komisariacie, spotyka się tylko z gniewem i potem ma atak paniki na zewnątrz. Ma atak paniki przy jakiejś ścianie pokrytej moralem, i na tym moralu jest młoda kobieta o długich, czerwonych włosach. W ogóle bardzo ładny moral i przepiękny kadr. Gdy pojawił się w filmie, pomyślałem sobie, wow, muszę to odpalić na laptopie, zrobić screena i wrzucić w social media. tak, Jakoś Jak będę nie wiem, pisał o tym, że podcast się pojawił na Insta, czy po prostu może nawet na Facebook, sam mogę to wrzucić. Trzeba tego skina w każdym razie wykorzystać, bo to jest piękny kadr. No i potem w toku filmu skumałem, że Maud, czyli ta zamordowana przyjaciółka była ruda. Tea. więc to jest moment, kiedy uświadamiam sobie, że ten mural być może przedstawia Maud. Może to jest mural ku pamięci zmarłej dziewczyny z okolicy co jest creepy, a nawet jeżeli nie, to po prostu jako metafora tego, że poczucie winy i ten obraz zamordowanej przyjaciółki nigdy nie opuszczają bryn, że bryn cały czas nie pożegnała się tak, z przyjaciółką, nie zaakceptowała, że ta nie żyje, to taka metafora wizualna robi robotę. tak, no, Nieważne, czy my to interpretujemy tak czy inaczej, w ogóle to jest też piękny obrazek, więc nawet na tym takim powierzchownym poziomie świetna rzecz. A ja to doceniam jeszcze na poziomie drugim i trzecim. No dobra, ale wracamy do inwazji kosmitów. Bryn trafia z powrotem do swojego domu. Mamy trochę taką sekwencję home alone. Tak Bryn sama w domu przygotowuje się na przybycie kosmitów, ale ona nie jest Kevinem McAllisterem ani nie jest też Rambo z piątego filmu, więc jej przygotowania na niewiele się zdają, co swoją też jest super. Tak jak mówię, ten film troszkę zabezpiecza się przed tym, że my będziemy wytykać, że a to jest głupie, a tutaj nie powinna sobie bohaterka poradzić, a tutaj coś. Kosmici mają na przykład spore kompetencje, sporo mocy, którymi mogłyby, mogliby zabijać ludzi bez większego problemu, ale oni nie przyjechali tutaj, żeby dokonać jakiejś zagłady ludzkości, więc nie nadużywają tych mocy. I to jest właśnie fajnie pokazane, że niektórzy kosmici na przykład mogą pstryknięciem palca po prostu sprawić, że człowiek gdzieś tam zostaje z, no, zmieciony tak, z powierzchni ziemi. W sensie jakby go jakiś niewidzialny wiatr pchnął i odrzucił gdzieś w dal, ale nie używają tego, żeby tych ludzi wykończyć. No i też mamy takie momenty jak na przykład ktoś, kogo, ktoś goni bohaterkę i kosmita właśnie pająkowaty wbiega w jakieś sznurki po praniu i też w jakieś ogrodzenie i to go spowalnia. Nie? Więc tak gdyby film tłumaczy dlaczego istota o ogromnych kończynach nie dogoni człowieka. To jest ciutkę naciągane, ale właśnie scenariusz dba o to, żeby nie przegonić, żeby nie popaść w jakieś głupoty, w jakiś kicz i to mi się podoba. No i wracając właśnie do inwazji, jak już Bryn jest znowu u siebie w domu, przygotowuje się, ale nie za wiele jej to daje, poznajemy prawdziwą formę kosmitów wówczas i okazuje się, że to są pasożyty, że to ciało szaraczków, że, że to jest tylko fizyczna forma ochraniająca kosmiczne robale, bo kosmici to są de facto jakieś takie glutowate jaja z mackami, które mogą wejść w ciało żywiciela, w przypadku ludzi po prostu w gardło i to wygląda tak jakby nie wiem tymi mackami jakoś przejmowały kontrolę. Tak jakby nie wiem, sprawiały, że człowiek jest naćpany jakimś kosmicznym narkotykiem i umysł zostaje zniewolony wówczas. I co ciekawe jak powiedziałem, te fizyczne formy są zróżnicowane, bo mamy szaraczki koty, szaraczki pająki, szaraczka też z wielkim V na czole. On jest o tyle istotny, że on jest jeszcze mniej agresywny od pozostałych. Jest nie wiadomo czy empatyczny, czy po prostu ciekawy. Tak On się przygląda, bryn, analizuje też jej zdjęcia na strychu. Jakby czuć, że on mógłby bez problemu ją nie wiem, złamać na pół, ale nie chce tego robić. I wspomniałem też o tym, że i światła są różne, no bo mamy białe światło do poruszania obiektami, do takiego po prostu przenoszenia ich, jak gdyby mamy czerwone światło kosmitów do częściowego paraliżu ciała, który jest też upiorny, bo mamy jak gdyby ciało, jak w paraliżu sennym, że ciało nie może się ruszyć, ale na przykład gałki oczne się poruszają. I to, Ja się teraz zaśmiałem, ale to było mega creepy w filmie. Mamy żółte światło do tworzenia klonów, bo te pasożyty wchodząc w głowę, że znaczy w głowę, w gardło człowieka i łącząc się jakoś z organizmem, też chyba robią jakąś, nie wiem, kopię DNA czy coś takiego, no w każdym razie potem z nich można zrobić klona człowieka. I ten pasożyt dla żywiciela jest jakby, poza tym, że przejmuje nad nim kontrolę, to jest lekiem na każde zło. On wyłącza ból, troski i zamyka umysł w takiej wyobrażonej utopii w czymś rodzaju jakiegoś pięknego snu, w którym spełniają się nasze marzenia. I mimo, iż Bryn zabiła kilka kosmicznych istot, to szaraczki nie próbują jej zabić, nie, mogłyby to zrobić bez problemu, ale one zamiast tego po prostu infekują ją jednym ze swoich, tak, tym pasożytem i dają jej ten wymarzony świat. Ożywiają w jej umyśle tę utopię, ożywiają w jej umyśle przyjaciółkę, którą przypadkiem zabiła jako dziecko, czyli Bryn y, nagle jak gdyby widzi ożywioną małt i to jest bardzo ciekawy koncept, bo niespodziewanie umysł bryn odrzuca tę wizję. Poczucie winy jest zbyt głębokie, a kosmiczne narkotyki, czy co to tam działa, są zbyt słabe, by bryn mogła śnić ten sen. I tutaj dochodzimy do finału, w którym bryn właśnie wypluwa tego pasożyta. Tak? Ta, ta metoda przejęcia kontroli nie zadziałała. Jej ciało zostaje następnie porwane na spodek kosmiczny. Na statku przechodzi nasza bohaterka przez traumatyczne wspomnienia. Kosmicie, jak gdyby wnikają w jej umysł, w jej pamięć i tam bohaterka na nowo przeżywa te wydarzenia z przeszłości. To tak jak zabiła przyjaciółkę, jak spędzała czas z matką, jak potem pisała listy do zmarłej przyjaciółki, mimo iż no, ta już nie żyła. I mamy taki moment, gdzie jakby Bryn godzi się sama ze sobą i następnie zostaje wypuszczona ze statku i zaczyna wieść szczęśliwe życie. I to jest troszkę taki absurdalny, nieczytelny. Tutaj też zmienia się ta oprawa wizualna, ta tonacja kolorystyczna. W scenie otwarcia całego filmu Bryn ćwiczy uśmiech przed lustrem, którym potem spróbuje obdarzyć bez powodzenia oczywiście jednego z okolicznych mieszkańców. Jak gdyby chciała pofliktować z facetem z sąsiedztwa i tam uśmiecha się do niego, macha do niego, on nawet nie reaguje. Nawet nie tyle, że nie odmachał, ale wręcz no, spojrzał na nią też z jakąś taką niechęcią. A w scenie finałowej ten sam mężczyzna uśmiecha się do niej od ucha do ucha. tak. I zresztą ona też właśnie w scenie finałowej najpierw przed lustrem stoi, uśmiecha się od ucha do ucha to jest taki uśmiech aż trochę zbyt mocny, właśnie trochę aż teatralny i ona potem ten, widzi się z tym mieszkańcem, ten mieszkaniec też się o niej uśmiecha, w ogóle wszyscy w okolicy pomagają jej odnowić dom, potem organizują jakąś potańcówkę i Bryn tańczy tam radośnie z kilkoma osobami, tylko te wszystkie osoby to zombie, te wszystkie osoby mają szyi pasożyta i my to widzimy, tak? że tam im się coś porusza i że oni są kontrolowani w tym momencie. I podoba mi się, to dosadne pokazanie, że ludzie traktowali Bryn jak kosmitkę, jak odludka, że ona była wyobcowana od wielu, wielu lat, a teraz kosmici dają jej rzeczywistość, w której jest traktowana jak człowiek. Może to powtórzę. Tak? Wśród ludzi była obca, a teraz wśród obcych jest człowiekiem. Nie? Zaczyna być traktowana po ludzku. To, to, to, ten prosty kontrast, nie? To, to odwrócenie tutaj e, tych ról. To jest świetny koncept, tak? I świetnie, też tutaj, moim zdaniem, zrealizowany w tym filmie. Przy czym to nadal nie tłumaczy zachowania bohaterki w finale, tej jej szczęśliwości. Chyba, że to jest po prostu PTSD, jakieś nie wiem, szaleństwo, którego doznała na skutek traumy, na skutek tej, tej walki o przetrwanie, no bo w końcu otaczają ją zombie, tak? To nie jest pozytywne doświadczenie. Ludzie z pasożytami w gardziołkach się do niej uśmiechają, ale to nie jest tak, że ona przestała być wyklęta. Po prostu teraz nie wchodzi w interakcję z ludźmi, a z workami mięsa kontrolowanymi przez kosmiczne pasożyty. I ja osobiście interpretowałem ten finał tak, że Bryn też ma w sobie pasożyta, a my widzimy jej mocno pokręcone niebo na ziemi, tak to spełnienie pragnień, to jest pragnienia o zostaniu zaakceptowaną przez innych ludzi. I ten taniec też jest istotny, bo ona wcześniej ćwiczyła taniec solo, przykleiła sobie na podłodze w mieszkaniu takie naklejki stóp, żeby ćwiczyć kroki ale że była całkowicie samotna, tak no to robiła to zawsze solo. A teraz może rzeczywiście potańczyć z innymi ludźmi, oni wchodzą z nią w interakcję, wszystko się zgadza. Jej pragnienia zostały spełnione i właśnie widzę to tak, że pierwsza próba i uszczęśliwienia się nie powiodła, bo żal i wina nie zaakceptowały ożywienia małt, więc kosmici podjęli drugą, próbą, drugą próbę, dali jej to sympatyczne sąsiedztwo, Trochę drętwę, no ale to i tak jest progres, tak? Dla jej życia to jest ogromna zmiana, i ja to wszystko czytam jako projekcję, tak? Że to się dzieje w jej umyśle, tak być może naćpanym tym kosmicznym czymś. Reżyser jednak twierdzi, że Bryn nie została zarażona, no i my rzeczywiście widzimy, że na jej szyi niczego nie ma. Reżyser potwierdza, że tak, ona nie ma w sobie pasożyta. No tylko w takim wypadku należałoby się zastanowić, dlaczego kosmicie jej nie przejęli. O co chodzi, tak? No, może podjęli tę jedną, jedyną próbę jak ona się nie powiodła, no to się poddali. Wiedzą w sumie, że Bryn sama nie zwalczy inwazji, no bo jak miałaby to zrobić? Zresztą wychodzi na to, że ona nawet nie będzie walczyć, tak nie ma ochoty walczyć. Ona jakoś akceptuje ten nowy świat, więc można ją puścić wolno i na przykład obserwować, czy to w imię nauki, kosmicznej nauki, czy dla zaspokojenia ciekawości, ciekawości szaraczków. To jest w sumie nieważne, nie? No, Jeden, czy drugi powód, czy inny. Kosmici mogą mieć różne motywacje. Gdzieś tam można to kupić. że ja osobiście wciąż wolę moją interpretację, że to jest jednak cały czas projekcja. Ale jak od tego, najbardziej doceniam w tym wszystkim fakt, że można całkowicie zignorować odczytywanie tych wydarzeń dosłownie. Odczytywanie ich jako rzeczy, które się dzieją w świecie przedstawionym, a można podejść do tego filmu jako takiej wizji całkowicie symbolicznej. Wydaje mi się, że można interpretować inwazję jako metaforę nieprzepracowanego żalu i gniewu, nieprzepracowanych emocji. Ufoki, szaraczki to są te negatywne emocje, które budzą bohaterkę w środku nocy, napędzają jej stracha, wypełniają jej życie, mieszkanie, tak niszczą to mieszkanie być może. Emocje jako nieproszeni goście. Tak? Emocje, które ona może zabić na chwilę, ale one potem wrócą silniejsze i bardziej przerażające. Emocje, które zamieniają jej otoczenie w potwory lub zombie, w niechętnych jej ludzi. Przed finałem Bryn jeszcze zanim zostanie porwana, ona walczy ze stworzonym z pasożyta klonem samej siebie. Pasoży, tak jak powiedziałem, skopiowała jej DNA, czy coś takiego i potem żółte światło stworzyło w oparciu o tego pasożyta klona i ten klon próbuje zabić oryginał, ale to ostatecznie oryginalna Bryn wykańcza klona. Mamy więc walkę z Doppelgangerem, która wydaje mi się może być traktowana jako rozszczepienie osobowości. Część Bryn chce żyć dalej albo właśnie zacząć to życie na nowo, gdzie indziej, a część jest uzależniona od poczucia winy, nie pogodziła się ze stratą. Być może myśli, że nie zasługuje na życie, więc wtedy to będzie też personifikacja myśli samobójczych, co ma sens, bo klon próbuje zabić Bryn i dopiero jak Bryn zabija klona, czyli pozbywa się myśli samobójczych, to może ruszyć dalej. Mamy też to porwanie i grzebanie we wspomnieniach bohaterki. To jest takie chyba ostateczne przepracowanie traumy, moment wybaczenia sobie. Przy czym, co ciekawe, to nie rozwiązuje problemu. To nie rozwiązuje problemu jej okropnego życia w tej okolicy, bo ufoki, a więc te emocje wciąż są naokoło. Tak? Spotki kosmiczne latają po niebie, więc emocje cały czas gdzieś tam są te negatywne, a ten nowy świat, który ją akceptuje, on jest sztuczny. Ludzie są zombie, bo prawdziwi ludzie jej nigdy nie wybaczą. No ciężko jest wybaczyć zamordowanie dziecka. Wypadek jasny, ale wiecie, to nie jest wypadek na zasadzie, że nie wiem, tamta się poślizgnęła, ta jej nie złapała. nie, no Jednak to jest wypadek, w którym jedna dziewczyna drugą uderza w głowę kamieniem. Więc ciężko coś takiego wybaczyć. I no, taka jest prawda, nie? że gdyby ona wyjechała z tej miejscowości, zaczęła nowe życie i miałaby nowych przyjaciół, czy w ogóle pierwszych przyjaciół od dawna i byłaby akceptowana, to tylko dlatego, że tamci ludzie nie znaliby jej przeszłości. Gdyby ją poznali, to pewnie też by się od niej odwrócili, więc yy, ta metafora wydaje mi się być tutaj bardzo czytelna i nośna. I to wszystko może prowadzić do bardzo negatywnej konkluzji, że de facto, aby uczynić ludzi szczęśliwymi, to trzeba odebrać im wolną wolę. Tylko zniewolenie jest drogą do szczęścia. Rosja i Chiny lubią to. No niezbyt to optymistyczna wizja, ale to nie ja, to film. Ja go obejrzałem tylko raz wczoraj, więc pewnie sporo rzeczy mi umknęło, ale mam nadzieję, że w miarę spójnie udało mi się te wszystkie przemyślenia zebrać i przedstawić. Jeżeli czuliście się po trochę zdezorientowani, to może teraz e, znaleźliście własną interpretację. Jeżeli widzieliście film, to dajcie znać w komentarzach, co myślicie, tak? jak interpretujecie ten finał, czy Bryn jest przejęta, czy wolna, czy akcja rozgrywa się w jej głowie, czy może naprawdę cieszy się jakoś z życia wśród zombie, co nam sugeruje reżyser. A ja tymczasem kończę i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu,